ما يفعلك إذا أصل للأسف؟ <تصفيق> الواسطة تقتل يا جماعة، والبطالة بداية الطيع، والشغل الماهو والله يوفق الجميع. سلام. من جد شغل. Kilka tygodni temu w tym studiu o Dubaju rozmawiałem z Jackiem Pałkiewiczem. Wtedy skupialiśmy się na kwestiach bardziej politycznych i ekonomicznych. Dzisiaj wracamy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale inaczej. Po pierwsze będziemy przede wszystkim w Abu Zabi, a po drugie skupimy się na miejscowej obyczajowości. Pomoże nam w tym Aleksandra Chrobak, autorka książki Beduinki na Instagramie Moje Życie w Emiratach. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Podczas naszej rozmowy będzie można do nas dzwonić 22 i 7 trójek oraz można pisać paweł.drostpolskiradio.pl. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich y, mieszkała Pani przez kilka lat i zacznijmy może od ogółu do szczegółu, bo te Emiraty Arabskie to jest taki konglomerat tworów quasi-państwowych Emiratów właśnie. Jest ich tak. siedem i one się czymś różnią, nie tylko nazwą. Tak, one różnią się y, tradycjami, na których zostały ufundowane. Ale jakoś tak bardzo jaskrawo, czy to jest tak, taka, z naszego punktu widzenia to są niuanse? Dla kogoś, kto tam jest mhm. i tam przyjechał na przykład, żeby ułożyć sobie um, życie albo zarobić trochę pieniędzy, Emiraty różnią się pod względem um, stopnia kon konserwatywności. Czy W Dubaju wolno najwięcej. Jest tam też um, najmniejszy, um, jest najmniejsza liczba ludności lokalnej. Mhm. E... Ludzi z paszportem dubajskim. Tak, czy emirackim. emirackim. Mm -hmm. Mm -hmm. Bo tam, ym, Dubaj oczywiście uważa się za ym, taką ym, niepisaną stolicę. I chyba też najwi na, najwięcej Polaków kojarzy Emiraty właśnie z Dubajem. No tak. tak. No potem mamy stolicę, czyli yy, Abu Dhabi i tam rzeczywiście coraz więcej napływa ekspatów, ale wciąż czuć, yy, że jest to miejsce trochę bardziej tradycyjne i bardziej zielone. Zielona w sensie dolarowym czy zielona w sensie roślinnym? Tak, większość ropy emirackiej jest, wypływa właśnie z Abu Dhabi. I nawet proszę sobie wyobrazić ten najwyższy budynek świata, który mhm. kiedyś nazywał się wieżą dubajską Bulge Dubai. Mhm. dziś nazywa się Bulge Khalifa, dlatego tak. że właśnie został wykupiony przez szejka i prezydenta, szejka Khalifa. No dobrze, Abu Zabi i Dubaj no to tak. są te nazwy, które z którymi tak. jesteśmy obeznani, ale to tak. dopiero dwie z siedmiu tak. części. Tak. Potem um, idąc, um, podrężając na północ od Dubaju mamy Szardżę. Jest to najbardziej konserwatywny Emirat. A jeszcze, przepraszam, a jeżeli chodzi o mm -hmm. czas przejazdu, jeżeli się rozpędzę i z Dubaju do Abu Zabi będę chciał jechać samochodem taką prędkością um, emiratską, 140, 140 na 140, godzinę 169. na autostradzie, to długo jadę między Dubajem centrum, a Abu Z centrum Abu, Zabi. Abu Dhabi? Mm -hmm. Półtorej godziny. Do godziny. początku Dubaju, bo Dubaj też jest taki trochę rozciągnięty. Jaką Lamborghini to trochę krócej. Tak, ale to będzie prawdopodobnie parę tysięcy e, za mandaty. Ale to chyba się w koszty jakoś liczy, A to się prawda? wpisuje w koszty emirackie, tak. Tak jest. No dobrze, to przerwałem. No y -y. tak, więc mamy tą szarżę, y -y. która jest dosyć konserwatywna i w szarze na przykład nie kupimy alkoholu. Także jeżeli y -y. ktoś chciałby... Sobie ale uczyć... nigdy, nigdy, czy tylko oficjalnie? Nie, nie sprzedaje się tym alkoholu. Rozumiem. Nawet nie uświadczemy małego piwka. Także jeżeli ktoś na przykład jedzie y, pierwszy raz do takiego hotelu, może na weekend, tak, i wybrał mhm. tanią ofertę z szardży i nagle okazuje się, że, że jest to tak zwany suchy hotel. I tam nie ma alkoholu. Nawet dla obcokrajowców? Nie, nie ma. Nie ma w ogóle nie ma tam alkoholu. Czyli że nie ma żadnych, no excuse, sorry. Tak. No i, ale można sobie poradzić. Mhm. Jest kilka kilometrów dalej następny Emirat, który się nazywa Ajman i tam można już sobie zrobić zapas. Czyli podróżując pomiędzy jednym Emiratem a drugim, jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkie możliwe potrzeby, bo w każdym coś, dla każdego coś miłego. No One tak to nie są rozumiem. tak oddalone też od siebie. A to się czuje, kiedy ja przejeżdżam między jednym Emiratem a drugim. Oprócz tego, że widzę tablicę, która mnie informuje? Tak. tak. Sądzę, że jest tablica. Jest bardzo fajnie, kiedy wyjeżdża się z Dubaju, mhm. jakby jadąc powiedzmy nad morze. Znaczy tam wszędzie jest może, tak? ale jakby te kurty nadmorskie, to jest um, właśnie Emirat Fujaira i Raselhaima. I jakby jadąc do jednego z nich, um, opuszczając Dubaj, jadąc dosłownie, no wiem, 30 kilometrów, totalnie zmienia się nam krajobraz. Czyli na najpierw mamy te szklane wieżowce, mhm. a parę kilometrów danych zaczynają się już pustynia i zmienia się też kolor piasku. Nawet wielbłądy dziko się pasą, a już godzinę dalej, tak, mamy góry. Więc ten krajobraz jest naprawdę bardzo zróżnicowany i interesujący. A krajobraz ludzki też się zmienia? To znaczy, czy ten charakter mieszkańców poszczególnych części Zjednoczonych Emiratów Arabskich rzeczywiście jest taki, że da się poznać po zachowaniu człowieka, skąd jest? Z Emiratu? Tak, na przykład jeżeli chodzi o Dubaj, to na pewno tak, od razu. Wiadomo, że Dumai, Dubaj wyniosły, jest Wniosły, dumny, Troszeczkę wyniosły, ma więcej stylu. <śmiech> też? Może, czy bezczelny? Nie wiem. Jeżeli chodzi o mężczyzn na przykład, mm. no to jeżeli jakby jest facet i od razu widzę, że jest plebojem, to ja mogę powiedzieć na 80%, że jest z Dubaju. Jakby facecie z Emiratów, mają jeszcze trochę takiego, takiego wstydu. Natomiast facet jest z Dubaju, od razu, jakby podrywając dziewczynę, nie oglądają się na żadne konwenanse. No właśnie, tutaj dotknęliśmy y, tego, czego pani dotyka w książce, bo dużo, tutaj dużo jest tych wątków właśnie damsko-męskich, jak tak. to, ten świat damsko-męski z jednej strony przykryty tą, tą walką szariatu, a z drugiej tak. strony buzujące bardzo mocno, jak on tam tak. funkcjonuje. No i y, y, y, proszę powiedzieć, jak to wyglądało, kiedy była pani... Y, wzięta na cel przez Emiratczyka i w zasadzie zaproponował pani za mąż pójście. Ale na, to było za pomocą kartki, a krótko potem się pojawiła jego mama. Tak. Więc e, tutaj wszystko, jakby forma została zachowana. Mhm. Także jakby nie odchodzimy tak daleko od tego szariatu. Ponieważ związki mogą mieć różnoraki charakter, ale ten, o którym wam wspomniał, był takim związkiem poważnym. Znaczy miało jakby ważne zamiary. Bo jeżeli facet Emiracki myśli o kobiecie poważnie, to nie będzie, gdzieś się tam szlają z nią po różnych plażach, ani zabierują do klubów. Mhm. Dlatego, że jej reputacja mogłaby zostać urażona. A jeśli ona miałaby być jego przeszłą żoną, więc i jego reputacja może zostać urażona. Więc taka dziewczyna na pewno nie będzie kandydatką na żonę. Natomiast jeśli emiraczek ma poważne zamiary, raczej nie będzie zabierał dziewczyny na wiele randek. Czyli im większy dystans pomiędzy potencjalnymi zainteresowanymi sobie osobami, tak. tym lepiej, tym porządniej, tym, tym, tym porządniej. Czym szanse na to, że związek będzie podniesiony na wyższy poziom, czyli tak. stanie się małżeństwem tak. są większe. Tam do takiego poważnego związku od razu wkracza mama i wtedy wszystko jest w porządku i tak powinno być. A jak to było w pani przypadku? Najpierw przyszedł ten Hasan, dobrze ten pamiętam? Hasan, tak. Tak, przyniósł tak. karteczkę, na karteczce było napisane... Tam, tak. y y mam na imię Hasan, mam 23 lata i od kiedy cię zobaczyłem, nie mogę o tobie zapomnieć. Takim y nagryzmolonym na, y na angielskim i myślę, że on, no nie wiem, może ktoś mi to przetłumaczył i on to po prostu przerysował. Myślę, yes, tak, tak to wyglądało, tak, bo on nie znał angielskiego. No ale postarał się. No i on wszedł do mnie wtedy. Nie miał na sobie tej kandury, tej, tego, tej białej emirackiej szaty, uh -huh. tylko miał na sobie spodnie i koszulkę polo yy, we wściekłym, żółtym kolorze. Jakby chciał na siebie zwrócić uwagę. Chciał pokazać, że ma w głowie dużo takich europejskich idei. Ponieważ ubrał, ubrał. Tak, ubrał europejskie ubranie i to jeszcze wielka marka, bo to nie był z tych jeszcze starych logo. To była. Nie mogę powiedzieć, tak? Może pominimy Z końmy, z koniem, tak? Więc nie dobrze. był to ten koń jeszcze stary, a takie nowe, takie, które każdy może zobaczyć. No, w Emirata każdy chce być vip -em. No dobrze, pojawiła się karteczka, tak. a krótko potem pojawiła się mateczka. Tak, karteczka, a potem mateczka. No więc jeszcze przed mateczką mhm. pojawił się prezent. Prezent jest bardzo ważnym elementem zalotów. Mhm. bo faceci są przyzwyczajeni do tego, że trzeba. Um, o łaskę kobiety poprosić prezentem. I A to jest najczęściej są do tego, żeby takie właśnie prezenty tak, przyjmować. Tak, ja, bardzo często nadużywają też tego. Znam dziewczynę z Europy, które spotykają się z facetami tylko dla prezentów. A nie daj Boże, przyniesie jakąś podróbkę. To już nie ma mowy. No więc um, wychodzę któregoś dnia z pracy, no i na lusterku mojego samochodu jest powieszona um, jest powieszony taki prezencik. No więc ja zaintrygowana, no ta kobieta, trochę tam próżności też tym było, otwieram. No i patrzę, że jestem złoty naszyjnik z moim imieniem przekręconym. On kogoś po prostu musiał o to imię spytać. A samogłoski arabskie to już jest też zupełnie inny świat. No, ale intencje były dobre. Tak, więc intencje były dobre, ale coś nie wyszło. Mhm. No, w każdym razie trzymam ten prezent do dziś, dlatego że mam po prostu. To ma wartość sentymentalną dla mnie. No więc a jeszcze na tym pudełczku było napisane: Bliss. I od razu wiedziałam, że chłopak po angielsku nie mówi. Dlatego, że w, arabskiej, w, w alfabecie arabskim nie ma literki P. Mm -hmm. tak, więc jak my jesteśmy z Polski, to jesteśmy Bulanda, a nie Polanda. No więc było tam blis. I jeszcze było... W, w czyli tych, please? Czyli please? No to już intencja też była dobra. Ja już tak stałam się z tym akcentem, mówić mówić tak, Więc, żeby zadzwonić. No ale jeszcze wtedy nie zadzwoniłam. Ja myślałam, że to jest żart w ogóle. Tak, ja, ja nie zdawałam sobie sprawy, że tak mogą wyglądać zaloty. Dla mnie, bo to są randki, spotkania, jakaś więź emocjonalna, a tam tak nie jest. No więc ym, po tygodniu pojawiła się przede mną piękna pani. I mm, Troszkę kulpolędna. Mm, Wieku... Miała na sobie nikap, więc tak oceniam 55 plus. Nikap, czyli, czyli tą zasłonę na twarz. Zasłona na twarz. Ale tak? dodatkowo miała jeszcze na sobie piękną wualkę z koronki. Ym, całą spryskała tymi arabskimi, mocnymi perfumami, tym łudem który jak, ym, nawet po przejściu takiej pani, on wciąż utrzymuje się w powietrzu, ten zapach. No więc ona do mnie podchodzi, wyciąga ręce, które były pięknie zaczernione całkowicie henną, to jest w takim stylu Zatoki Perskiej, jakby te kobiety nie robiły sobie takich esów, floresów i kwiatków na wierzchu dłoni, tylko zaczerniały spód dłoni i końcówki palców. No więc ja byłam już w ogóle zachwycona, no ona zaprasza mnie do domu, tak mruga do mnie i mówi, "Przyjdziemy do, do domu. A wiedziała pani, że to jest właśnie mama tego zelotnika? No, jak zaczęłam się domyślać, że coś jest na rzeczy. Rozumiem. Ale on nie mówiła, przyjść do nas, bo mamy wobec ciebie jakieś konkretne plany, albo mój syn ma nie, plany. Nie, nie, to nie, on w ogóle o tym to nie można wspomnieć. To wszystko są niedomówienia. Nie, nie, to jest tajemnica Poliszynela. Mhm. Tak, jakby syn nie jest obecny w tych, w tych, w tych pretraktakcjach. No dobrze, trafia pani do domu. Więc a, do domu. Co? A żeby znaleźć taki dom, to też nie jest tak łatwo, bo na przedmieściach i na prowincji emirackiej nie ma nas w ulic. Więc są tylko ronda, piasek i palmy. I tak trzeba sobie znaleźć. A te wszystkie wille, bo to były akurat wille komunalne, które tam sześć im dawały za darmo, wszystkie wyglądają tak samo. Więc jest naprawdę bardzo trudno wiedzieć, dokąd się jedzie. No, ale trafiłam. No i otwiera się brama, wchodzę do środka, prawie jak do świętego świętych. No i tam na podwórku yy, pasie się piękna biała klacz. Złam zachwyconek na podwórku klacz, wśród palm. No i wchodzę dalej i Witam mnie już zastęp pani w Nikawach. Wszystkie wyszły na moje powitanie. Czyli wszystkie z zasłoniętymi wszystkie twarzami. Wszystkie zasłoniętymi twarzami. No i wchodzimy do domu, a Nika wciąż zostaje na twarzy. Myślę sobie, musi być bardzo konserwatywnie. Zwykle takie panie, które się zasłaniają, w swoim domostwie, w swojej prywatnej przestrzeni, nie, nie noszą takich zasłon, nie noszą tych czarnych abaj, tylko swobodnie. Ale z drugiej strony, wobec osoby obcej z zewnątrz, szczególnie tak. spoza tego kręgu kulturowego, tak. też zachowują dystans. To zależy. I ja, na przykład moja nauczycielka arabskiego, egipcjanka, przez pierwsze kilka spotkań, na przykład nosiła tą chustę na głowie i abaję, dlatego, że ja bym obca, ale ja u emiratek tego nie zauważyłam. Mhm. Więc... Siedzi pani, siedzę tam, a gromadka pani z, tak, z, z zasłonami pani na prowadzę, Wszystkie całują, nika będzie do góry, buziaczek. One zwykle dają trzy buziaczki w jedną stronę, a ja po polsku. Lewo, prawo, lewo. No więc... Wchodzę tam, kilka siedzi pań bez nikabów i są tylko w tych swoich kolorowych, pięknych, zrobionych sukienkach. No więc pytam, dlaczego wy, pani, jesteście tu w nikabie, a te nie? No więc chodzi o to, że te, które nie mają tych zasłony, one są córkami pani domu. A te, które mają, to są synowe. A dlaczego? Dlatego, że jest OK, jeżeli widzi je mąż bez nikabu, oczywiście. Natomiast yy, w salonie może nieoczekiwanie pojawi się szwagier, a szwagier już nie jest z nim spokrewniony. To znaczy, że musi się zasłaniać. Więc na wszelki wypadek... Tak, szwagier jest albo go nie ma, jak schodzi swoje sypialnie, no to już nikap musi być. Ale one tak naprawdę traktują ten nikap jak, jak z drugą skórę, no jak bielizny po prostu jak wychodzą. Mhm. Tak jest. Ja czasem na tych ślubach mogłam zaobserwować um, takich bardziej tradycyjnych. Na przykład panie, które tam się bawią, a oczywiście osobno bawią się mężczyźni, osobnie bawią się kobiety. mają te piękne, takie dopasowane, aksamitne sukienki, biust na wierzchu, bardzo mocno wyeksponowane. Sztuczne rzęsy przyklejone, a na twarzy nikap. Więc pytam, dlaczego? To jest moja druga skóra. No i tyle. Ciąg dalszy tej historii ze spotkaniem w willi emirackiej już za chwilę. Jest z nami Aleksandra Chrobak. bismillah like the feeling when i miss falah then wish to god and clouds to lift us all Alhamdulillah. i wonder if bb can ever see me and if i go back to Bustle, will it ever receive me bismillah homies that have the time to talk now i wish for stars that angels find a walk. Alhamdulillah i stand on the strength of my sister kiss her and thank god our mission is planned for us. bismillah to this song with these words for the hip hop, say, life Stay humble when rhymes for eyes, hate your hunger. It's like a jungle sometimes that makes you wonder dwa i siedem trójek, Tak można się z nami skontaktować i wziąć udział w naszej audycji. A gościem w tej chwili w studiu jest Aleksandra Chrobak, autorka książki Beduinki na Instagramie. Rozmawiamy o y, obyczajowości em, Zjednoczonych Emiratów Arabskich w praktyce. A jak bardzo w praktyce, to już zaczęliśmy, <grym> chyba mają państwo y, y, egzemplifikację bardzo dobrą. Pani Aleksandra y, została y, potencjalną y, nową emiratką, y, została zaproszenie do, do pójścia od tak? zalotnika. Zalotnik tak. wysłał mamę, mama zaprosiła panią do domu. No i jesteśmy w domu dookoła panie w Nikabach, czyli w tych zasłonach na twarz. I o czym się toczyła rozmowa? No właściwie... Um... Granice mojego języka są granice mojego świata, tak? więc mm. rozmowa była taką bardzo grzecznościowa. Ja się dopiero wtedy zaczęłam uczyć troszeczkę bardziej arabskiego. No, ale robię, co mogę. Musi być komplement, tak? Arabki sobie bardzo chętnie mówią komplementy i też jest fajnie, jeżeli potrafimy to odwdzięczyć się no, tym komplementom. A co się komplementuje? Jesteś piękna jak księżniczka. Ale ja przecież tego nie widać, bo to pod nikabem no. wszyscy no ale należy sobie wyobrazić i dopowiedzieć Aha, Wyobrażam ale sobie, są, że jesteś piękna jak księżniczki. tak, ale one na przykład mają tak piękne te sukienki w domu mhm. tak jak kobieta wygląda jest na zewnątrz jest zupełnym przeciwieństwem tego jak ona wygląda w domu i też są piękne, złote naszyjniki i tak dalej więc nie jest z nimi tak źle więc wchodzę tam, rozglądam się i dom był takiej średniej klasy powiedziałabym, średniej klasy emirackiej nie była to nie wiadomo jaka bogata willa a takich też jest wiele no więc um, panie mnie zapraszają do takiego salonu. Taki salon się nazywa Marzlis i był to salon tylko dla kobiet. My tam wszystkie sobie siedziałyśmy w takim trochę beduńskim stylu, czyli na dywanie i tylko dookoła, um, tylko wzdłuż ścian były postawione pufy mhm. do oparcia pleców. No i tam sobie siedzimy. Panie przynoszą barana y, pieczonego z, ra, y, z, z, ry, z ryżem. Y, jakieś słodkie soczki. No i rozmowa idzie leniwie, dlatego że ja za bardzo po arabsku nie mówiłam. No ale... Dochodzi do kulminacyjnego punktu. Jedna z sióstr pyta, czy mam już męża. Więc ja mówię, że męża nie mam. No więc pyta, czy ja wobec tego jestem gotowa wyjść za emiraczyka. No ja powiedziałam im wtedy, żeby ich nie urazić, że jestem zaręczona. Jeszcze wtedy nie byłam zaręczona. Więc paniom od razu zrzedła mina, no jak to zaręczona? Więc mała podeszła do sprawy dyplomatycznie, sobie pomyślała, że zaręczona to nie znaczy, że już mężata. No, Nawet mama że... jeszcze, tak, mama nie odpuściła, ale widzę, że już siostrę mi nazrzedła. No więc deseru nie podano. <grym> um, I wtedy z góry zeszła najmłodsza z sióstr, która dosyć dobrze mówi po angielsku. I ona właśnie jest taką troszeczkę um, takim buntowniczym duchem w tej rodzinie, dlatego że jej jako jedyny udało się wywalczyć u brata zgoda na studia. Czyli, że mogła podjąć własną Mogę, edukację. Może po prostu pójść na studia i to była chyba studia, to jakieś takie nauczycielskie studia. Ale pewnie braty musiał ją odwodzić no, się oczywiście. na uczelni i przywozić. Tak. Wiele pań prowadzi, ale akurat ten dom był taki bardziej konserwatywny. Oni też mieli takie saudyjskie korzenie. No więc zgodził się na studia, natomiast brat już się na francuski nie zgodził. Ona strasznie chciała się francuskiego uczyć. Ona zeszła, ona w ogóle wyglądała trochę inaczej. Była córką, więc wiadomo tego nikogo nie było. Natomiast miała na sobie europejskie ubrania. A ja przyszłam odstrojona jak stróż Boże ciało. Byłam najlepszą sukienkę w stylu koweickim. Chciałam zrobić dobre wrażenie. No więc taka byłam trochę przebrana, a nie ubrana. No a ona była po prostu w takich ubraniach z sieciówki. To był chyba z hajemu. Miała taką spódnicę na sobie, no i bluzkę. No i pytam, dlaczego to spódnica no Ona mówi, że, że w ich kulturze, czy w ich domu, yy, kobieta nie powinna nosić spodni. Więc jakby ona była taka pomiędzy trochę tą tradycją, a nowoczesnością. No i ona jakby troszeczkę nam tłumaczyła, ja sobie też tą hennę zrobiłam, bo się już nie mogłam powstrzymać, bo wszyscy w pracy się dziwili, dlaczego nie mam kwiatków, tylko mam taką, no ja właśnie taką chciałam. No i tak się skończyła nasza rozmowa, ale mama nie odpuściła. Naprawdę przyjaźnimy się do dziś i nawet yy, moje panie przyszły do mnie z tortem w urodziny, a to naprawdę duże znaczy dla osoby, która jest tam sama. A proszę powiedzieć, bo teraz wyobraźmy sobie, że ten, ten proces... Yy... Sfatania idzie dalej. Wyobraźmy sobie taką możliwość. Tak. Jak to tradycyjnie wygląda w kulturze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czy konkretnie Abu Zabi, bo o tym miejscu mówimy. Mhm. Co następuje potem, kiedy pani mówi, dobrze, jestem zainteresowana, to wtedy przychodzi zalotnik i jest rozmowa, czy zalotnika poznaje pani dopiero już po ślubie? Nie, nie, to zalotnika to później. Ale właśnie o tyle moja sytuacja była na tyle specyficzna, że właśnie chcę o tym teraz opowiedzieć, że jakby ta mama przyszła do mnie, bo normalnie to rodziny się między sobą kontaktują. Mhm. Tak? Na przykład Dlaczego te panie tak się stroją na tych, na tych, na tych weselach? Przecież tam nie ma, żadnych mężczyzn. A właśnie dlatego, że tam są te matrony, które potwierdzają te pufy, one są potencjalnymi teściowymi, więc one te panie wybierają. I one naprawdę wyglądają przepięknie na tych weselach. Czyli panie ubierają się pięknie dla ewentualnych przysz tak. przyszłych teściowych. Tak, bo tam się łowy odbywają po prostu. I ma tam, tylko, że łowi nie zalotnik, tylko teściowa. Tak, tam, tak, wychodzę za matkę prawie. No więc one są naprawdę piękne, mają takie dopasowane te stroje, żeby tam te biodra było tak ładnie widać, wszystko świeci, włosy kręcone do pasa, makijaż jak z czerwonego dywanu w skan, bo one łowią te teściowe. No więc jeżeli, rzeczywiście jakaś ta pani teściowa wpadnie w oko, a często te rodziny się trochę znają, bo one chodzą na wiele weso, tam są wesela codziennie, no i wtedy zaczynają się negocjacje. Panie zostają zaproszone do domu teściowej, no i one są tam ze sobą jedzą te ciasteczka z kardamonem, piją herbatkę, no i jeżeli już ta jest taka zgoda wstępna, wtedy na przykład teściowa dostaje zdjęcie takiej pani. Jeżeli już jest taka dosyć otwarta rodzina. Albo musi wystarczyć tylko temu przyszłemu mężowi słowo. Że pani jest piękna i, i mm -hmm. da mu dużo dzieci. No więc jeżeli jest akceptacja ze strony syna. No i myślę, że coraz, coraz więcej jest takich sytuacji, że ta kobieta też się, ta dziewczyna też się musi na to zgodzić. To już nie jest taki przymus jak kiedyś. No więc wtedy to roz... zależy od rodziny. Tak, zależy od rodziny, ale, ale myślę, że, że, że większość dziewczyn, jeśli naprawdę nie chcą i kandydat powiedzmy, jest za stary, tak, to one po prostu powiedzą, że nie. No więc jeżeli jest taka wstępna zgoda, wtedy zaczynają się negocjacje. Przechodzimy do najważniejszej części yy, w całych negocjacjach ślubnych, a mianowicie do sporządzania kontraktu i tego, co w tym kontrakcie ma się znaleźć. I nie negocjuje ze sobą panna młoda i pan młody, tylko jakby osoby, które są ich przedstawicielami. Czyli jeżeli chodzi o panę młodą, to musi być oczywiście mężczyzna z rodziny, a pan młody najczęściej ojciec albo brat starszy. Kontrakt to brzmi bardzo formalnie, tak. jak umowa. Tak, no to jest umowa. I ta umowa jest rzeczywiście bardzo szanowana i przestrzegana. A co w umowie? No przede wszystkim musi być ten podarunek ślubny, ten posak. Tylko posak nie wychodzi od kobiety, tylko od mężczyzny. To się nazywa mahr. Więc na początku ustala się pewna kwotę, którą kobieta dostaje od razu. Wydaje mi się, że dwa lata temu rząd wprowadzi taką granicę 40 tysięcy do tego, bo to była czasami niebotyczna kwota. 40 tysięcy czego? Złotówka jest prawie do 1 do 1 z diramem. Czyli taki wydatek solidny. No, na waciki dla nich. No więc um, oni negocjują. Oczywiście ojciec, pan, um, bo ojciec to wybrat Panny Młodej, chce jak najwięcej dla niej uzyskać. A wszystko rozchodzi się o ten zapis um, kwoty pieniężnej albo też dóbr, które pan, taka dziewczyna w razie rozwodu mogłaby otrzymać od przyszłego męża. I to nie zawsze chodzi o to, że one są takie zachłonne, bo to są czasami 300-400 tysięcy jakieś samochody, te tym luksusowe pojawią. Tylko chodzi o to, że taka kobieta, która ma bardzo wysoki ten, ten mach, jest zabezpieczona w tym sensie, że mąż nie rozwiedzie jej w trzy sekundy, wypowiadając trzy razy, jecie tak, bo on ma się rozwodem. To jest możliwość formalna. Tak, bo on się musi zastanowić wtedy. Bo jeżeli on rozwodzi, to, to kobietę tak na życzenie, on jej musi ten mach wypłacić. Więc ja tego powstrzymuje przed pochopnymi decyzjami. To jest, dlatego to jest takie ważne. Kobiety różne rzeczy zapisują. Na przykład takie, żeby mieć osobny dom. Bo nie zawsze chcą mieszkać z teściowymi. A często to są takie przybudówki w tradycyjnych rodzinach. Kwestia dzieci raczej tego nie zapisują. A można zapisać, że ja, żona, nie chcę, żeby mój mąż miał jeszcze trzy inne żony, no no bo właśnie, ma taką możliwość. No właśnie, Europejki tak sobie czasem myślą, że taki kruczek będzie, ale nie, nie jest tak. Bo poligamia jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich standardna, mhm. standardem. Więc nie można sobie zapisać w takim kontrakcie niczego, co nie jest zgodne z Koranem. A w Koranie stoi, że możemy cztery. Więc jedyne, co można zrobić, to zrobić sobie taką klauzulę, że jeśli on rzeczywiście chce mieć drugą czy kolejną małżonkę, ta kobieta ma prawo do rozwodu. Więc jakby to jest tylko takie zabezpieczenie. No, poligamie rzeczywiście jest, i to nie jest tylko w starszym pokoleniu. I... No to wynika z tego, że, że Emiratczycy są po prostu bogaci. Tak, i mogą sobie na to na pozwolić. To, żeby, no bo mhm. to jest duży wydatek. Mhm. To jest ogromny wydatek, dlatego że każda z tych rząd musi być traktowana równo. I to nie odnosi się tylko do kalendarza wspólnie spędzanych nocy, ale też do dóbr finansowych, dlatego że jeżeli um, oczywiście kobiety muszą mieć coś osobno, tak? To, to nie jest żaden harem, to niech tam naszym słuchaczom wyobraźnia nie buzuje. Każda kobieta musi mieć swoje albo mieszkanie, albo w wille. W emiratach, tego że są bogate, to są zazwyczaj wille. I musi być traktowana jednakowo. To znaczy, że jeżeli jedna kobieta dostanie samochód, druga musi dostać samochód tej samej klasy. A nie daj Boże, to jakaś, jakaś nierówność wejdzie. To już ta kobieta naprawdę będzie mu na głowie siedzieć. I włączy się do tego cała rodzina. Więc one bardzo pilnują tego. Więc taki mąż czasami, biorąc sobie tam kolejną małżonkę, taką żonę dla przyjemności powiedzmy, która niekoniecznie musi jakby być nawet dziwicą, nie musi mieć takich aż restrykcyjnych standardów, jakie musi spełniać ta pierwsza emiracka żona. Więc on, biorąc sobie żonę kolejną dla przyjemności, też czasami bierze sobie na głowę duży problem. Proszę powiedzieć, w jaki sposób postrzegała pani emiratczyków tak podczas tych spotkań, podczas spotkania z ewentualną przyszłą teściową? Czy było widać w tych ludziach jeszcze te ślady tradycji plemiennych, koczowniczych, jeszcze tych beduinów z lat 60 70 którzy nagle przeżyli w wyniku tego, że znalazła się na ich terenie ropa naftowa, przeżyli no, skok cywilizacyjny, zmianę, nie tylko w zakresie finansów i ekonomii, ale w zakresie kultury też. Tak, no, mm, oczywiście. Oczywiście. I to jest też tylko kilka ciekawych historii z tym związanych, bo ta rodzina była bardzo tradycyjna. Kiedy już ta, ta, ta mama, imię to Nura, mama Nura, już tak troszeczkę się ze mną obyła, zdjęła ten nikap, i okazało się, że ona ma piękny, plemienny tatuaż. To na był twarzy? Ten, na twarzy, tak. To był rodzaj trunzębu, który jakby szedł, te, te trzy rozgamęzienie były mhm. na czole, a, na, a jakby ten, jakby to powiedzieć... No końcówkę, końcówka tak? tego trójzęba hmm. szła do końcówki nosa. Więc ona tak się bardzo zawstydziła, kiedy ja o to zapytałam, a ja byłam oczywiście w takiej etnologicznej ekstazie. No. Jeszcze czegoś takiego nie widziałam No i ona się zawstydziła, że po prostu zrobiono jej to jako dziecko. Też proszę sobie, proszę sobie wyobrazić, że pan dom miał taki fajny zwyczaj. Tam nie było krzeseł w ogóle. Bo oni ogóle wszyscy siedzą tam, jeszcze, jeszcze tak w tych namiotach siedzieli. Czyli siedzą albo w kuski, albo z tym albo po turecku. No więc, że panda miał taki problem z plecami, więc on przyniósł y, sobie takie urządzenie. To jest jakby taki pas, który się zapina siedząc w kucki i on jakby otacza się kolana i plecek, obwiązuje się po prostu tym pasem i on powoduje, że my po prostu jakoś tam do tyłu nie lecimy i możemy sobie wygodnie siedzieć na pustyni. Więc on to z pustyni wziął dla siebie, że mu się mhm. wygodnie się działo. Ale była też taka fajna sytuacja, że okazano mi, żeby te dżiny tam ze mnie wygonić. Właśnie to było w tej oazie alein tradycyjnej. Tak. Ale bo to jest takie rytuło, nie dlatego, że ja tam miałam takie, w jakiś widoczny sposób w sobie te duchy, no ale tak zapobiegawczo. Jakby jest to taka tradycja beduńska, że po kolacji um, właśnie jedna zsunek jedna przyniosła ten, te kadzidło takie, coś bardzo podobnego, co używam w kościele, ale coś naprawdę pięknie pachnie. Jeszcze gospodarz nie omieszka powiedzieć, że to jest to drogie, nie tam jakąś taniochę mi przynosi. No i ja byłam wtedy w, w gościach w tej pięknej, czarnej abaji, w tej jakby czarnej sukni. No i przyszła do mnie Jedna z tych córek ym, z taką ogromną grzecznością no i wzięła tą kadzienicę i pod tą abaję mi wsadziła. No ja stoję, nie wiem jak się mam zachować, no więc stoję, czekam co się dzieje. A ona bierze połę tej abaj i tak zaczęła to wahalować, że ten dym przez ten materiał przenikał. I o to chodzi, żeby te wszystkie mocy, które tam się może gdzieś zagnieściły wyrzucić, żeby gość świeżej, i pachnący mógł się udać do swojego domu. Wiele tego typu historii znajdą Państwo w książce Beduinki na Instagramie Moje Życie w Emiratach. Aleksandry Chrobak, bardzo Pani dziękuję. Dziękuję. Jest dużo, dużo tutaj historii rzeczywiście, a jeżeli Państwo chcieliby poznać właśnie też historię, to bardzo proszę do mnie napisać pawle.drost.pl 10 egzemplarzy czeka teraz na Państwa.